Będzie z godziny na godzinę coraz lepsza pogoda, także nie zniechęcajcie się i zapisujcie się na wycieczkę. No i grupa była dość pokaźna, bo jak się doliczono, chyba 64 osoby się zapisały na wycieczkę. To jest rekord. Ale wiecie, to te 64 osoby dały wiarę temu, co powiedział Ryszard. Bo Ryszard powiedział, że z godziny na godzinę będzie coraz lepsza pogoda. A tutaj też jest zgłoszone słowo, myślę, że bardziej wiarygodnego autora, aniżeli Ryszard. Czy dajemy temu słowu wiarę?